Rozdział szósty. Nefi pragnie przekonać ludzi, aby przystąpili do Boga Abrahama i zostali zbawieni. Ja, Nefi, nie podaję rodowodu moich ojców w tej części kroniki, ani też nigdzie później na płytach, na których piszę. Jest on w kronice spisanej przez mojego ojca, dlatego nie zapisałem go tutaj. Wystarczy, jak powiem, że jesteśmy potomkami Józefa i nie jest dla mnie ważne podanie w pełni wszystkiego o moim ojcu, ponieważ nie można tego zmieścić na tych płytach, a chcę mieć miejsce, by pisać o tym, co odnosi się do Boga. Albowiem moim jedynym celem jest przekonanie ludzi, aby przystąpili do Boga Abrahama, Izaka i Jakuba i zostali zbawieni. Dlatego nie piszę tego, co jest miłe światu, lecz co miłe Bogu i tym, którzy nie należą do świata. I nakażę moim potomkom, aby nie zapisywali na tych płytach tego, to nie ma wartości dla ludzi.